Polskim Radiu 24 Powtórka programu Gość Polskiego Radia 24 A naprzeciw mnie pan Krzysztof Tadej, dziennikarz Telewizji Polskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. No to w takim razie teraz temat albo inaczej bohater naszej rozmowy Konrad Krajewski, czyli nowy metropolita łódzki. Jeżeli pan pozwoli, to na początek takie króciutkie wprowadzenie. Przypomnijmy, że w Bazylice Archikatedralnej w Łodzi oficjalnie już kardynał Konrad Krajewski objął swoją diecezję. Nowy metropolita jest pierwszym młodzieninem na tym urzędzie. To jest też no no chyba dosyć ciekawa kwestia. Podczas ingresu kardynał mówił, jak Leon XIV zaproponował mu objęcie diecezji. Papież Leon, który zaprosił mnie i powiedział, słuchaj, twoja diecezja jest wolna. Gdybyś chciał, już nie prosiłem, żeby dokończył zdania, chcę. No to dodajmy jeszcze, bo to jest też chyba warte podkreślenia, że kardynał Krajewski wcześniej przed objęciem tego urzędu przez 28 lat pracował w Watykanie u boku czterech kolejnych papieży. Był m.in. ceremoniarzem papieskim i jałmużnikiem papieskim. To jeżeli można, to bym chciał poprosić o najpierw o wyjaśnienie właśnie tych funkcji. Ceremoniarz papieski, jałmużnik papieski. Ceremoniarz papieski to jedna z osób, bo jest ich y, ośmiu, która przy, y, jest przy papieżu i odpowiada za wszystkie sprawy liturgiczne i pomaga papieżowi w liturgii. Jałmużnik papieża, to jak powiedział sam kardynał Krajewski, to taka prawa ręka papieża do pomagania osobom cierpiącym, biednym, chorym, opuszczonym i można było go spotkać w podziemnych przejściach, na dworcach kolejowych, tam gdzie y, nie dojdzie żaden kapłan, to właśnie tam był kardynał Krajewski, w imieniu papieża pomagał. Ta wczorajsza uroczystość niezwykła, radosna, cała katedra y, ludzi. I tam nastąpiło coś takiego, co zapowiada zupełnie nową jakość w kościele. Na samym końcu, przed błogosławieństwem, kardynał Krajewski, ku zaskoczeniu y, szczególnie kapłanów i hierarchów, powiedział, a teraz wam mam ogromną prośbę do was, do wszystkich, którzy tu jesteście wiernych. Ja uklęknę przed wami, a wy mnie pobłogosławcie i pomutrcie się. I ta cisza, te minuty, które trwały i ludzie z wyciągniętymi rękami, często ze łzami w oczach, były po prostu niesamowite. Co nam to mówi ten symbol? Ja jestem dla was. Ja oczekuję takiej współpracy od was, pomocy, błogosławieństwa i modlitwy. To w jakiejś mierze jest spuścizna właśnie tej funkcji jałużnika papieskiego? Tak symbolicznie oczywiście pytam. Tak, pan powiedział, że od 28 lat tak jest i to taka niesamowita szkoła. Szkoła, gdzie codziennie praktycznie słuchał papieża tak? w, tej, w tej szkole, bo był jednym z najbliższych współpracowników. Jako ceremoniarz Jana Pawła II, później Benedykta XVI, później papież Franciszek, y, wynosi go do godności arcybiskupa i jaunóżnika papieskiego, y, a później Leon XIV, który bardzo dobrze go ocenia. I to było po prostu niesamowite i mamy naprawdę takiego hierarchę, takiego kapłana w Polsce, z którym możemy się bardzo cieszyć. Jak gdyby pan mnie zapytał, tak jak pytał na początku, kim jest Konrad Krajewski? To przepraszam, to, to proszę mm -hmm. bardzo, to klient nasz pan, kim jest Konrad Krajewski? Dla mnie to taki symbol kościoła otwartego, otwartego na każdego człowieka i na tego bardzo pobożnego i na tego który się nie narzuca Panu Bogu. Symbol Kościoła życzliwego, wymagającego, ale miłosiernego, szukającego człowieka, bo on mówi, idźmy do ludzi, wyjdźmy na ulicę. Kościoła, który nie stoi po jednej stronie sporu politycznego, daleko mu od bieżącej polityki. On mówi najpierw słowa, później czyny. W książce, którą opracowałem, idź i czyń dobro z jego kazaniami. Mówi, u polityków jest zupełnie inaczej. Obietnica, później najczęściej nic, a wy macie działać, czynić dobro, a dopiero później ewangelizować. I to jest Kościół, który mówi o Bogu, a nie o tym, na kogo ma Pan głosować. Tak? Mówi o wartościach. Jak Pan sobie przeanalizuje wczorajsze kazanie kardynała, to właśnie tam było jak najwięcej o Bogu, o tym, żeby szukać Boga. Że jak przyjmujemy komunię, to możemy wyjść i... Mamy tego Boga w sobie i zanieść tego Boga do miejsc, o których nie śniło się siostrą zakonnym i, i kapłanom. Do tych, którzy są na obrzeżach albo są niewierzący, do tych, którzy cierpią, są samotni. To jest cały kardynał Krajewski yy, i to jest kapłan pełen uśmiechu, pokory, yy, życzliwości. Taka twarz piękna kościoła. Od wielu lat trwa taka dyskusja mówiąca o tym, w jaką stronę zmierza polski kościół, w jaką powinien zmierzać, gdzie szukać odpowiedzi na przykład na, na kryzys wiary, no bo nie jest tajemnicą, że no, tak jak w ogóle w świecie Zachodu kwestie wiary dla, dla wielu, szczególnie młodych pokoleń, stają się czymś mniej istotnym, no, przynajmniej jeżeli chodzi o, o, o, o skalę, to, to zapewne wśród młodych ludzi to jest nad wyraz mocno widoczne. I trwają takie dyskusje, co mogłoby być odpowiedzią na, na te wszystkie bolączki, które trapią Kościół, szczególnie ten Kościół nasz polski. Na ile Konrad Krajewski w jakiejś mierze jest odpowiedzią na te pytania, albo Je... próbą znalezienia odpowiedzi. Ja myślę, że jest odpowiedzią poprzez właśnie swoje czyny. Tam była taka charakterystyczna scena przy katedrze, scena, no, wydarzenie, tak, kiedy składano mu życzenia i dziennikarze się przepychali, żeby nagrać jakąś wypowiedź jego chociaż krótką i ktoś zapytał, czy jest ksiądz kardynał szczęśliwy. On mówi, jak mogą być szczęśliwy, jak tutaj ludzie pod katedrą w namiotach mieszkają. Jakby mieszkali u mnie w pałacu, które dzisiaj obejmuje, a ja tam w tym namiocie to byłbym szczęśliwy. Zobaczy Pan, że będą się rzeczy niesłychane działy. Znam karna krajskiego od wielu, wielu lat i On zmieni myślenie. Będzie mówił mhm. cały czas o Bogu. Tam mówił, teraz mamy wielki tydzień, i dzisiaj niedziela palmowa. Przyjdźcie szukać Boga w Ewangelii. U księży, przyjdź się do spowiedzi. Nie byłeś 50 lat, przyjdź człowieku do spowiedzi. Zapraszam cię. Jeśli nie wiesz, co robić, czytaj Pismo Święte. Tam znajdziesz wszystkie odpowiedzi. To, o czym Pan mówi, to, to są rzeczy, które chcąc, nie chcąc, przywołują na myśl moment, kiedy pojawił się papież Franciszek. I to, w jaki sposób pewne rzeczy zaczęły się zmieniać. Czasami bardzo też w takim wymiarze symbolicznym, ale to też ma znaczenie. Tak, ja myślę, że papież Franciszek wstrząsnął Kościołem. To jest tak, jakby ktoś był, nie wiem, po jakiejś takiej mało fajnej nocy i taki jakiś zaspany. I, I papież powiedział, do, wie pan, to było niesłychane. Pierwsze Boże Narodzenie, y, jak już był y, papieżem, w, było spotkanie z pracownikami kurii. Z, z reguły było tak, przy poprzednich pontyfikatach, że były życzenia. Każdy robił sobie zdjęcia, wysyłał do rodziny, mówił, jakim jest pięknym znajomym papieża jakim przyjacielem. A to papież wyszedł i powiedział o dwunastu grzechach kurii. Karierowiczostwo, pieniądze, spory. To był szok po prostu. Poprzez nawet mocne słowa można wskazać na to, co jest najważniejsze. I to jest to, co robi też kardynał Krajewski. Nie ma łatwego życia. W Watykanie, pierwszy raz zdradziłem to w książce I Ciczyń ci, dobro, był dwukrotnie pobity. Przez kogo? w Watykanie, kardynał pobity, przecież tam gwardia szwajcarska i tak dalej, przez tych, którym pomagał. Pierwszy to był taki Włoch, który wyszedł z więzienia, nie mógł znaleźć pracy i kardynał mu zaproponował, żeby podawał niego, pomagał przy posiłkach, wypłacił mu za to i tak dalej, po to, żeby tego człowieka wyprowadzić, tak? I ten go pobił. A drugi, który pobił kardynała, to był Polak, Zresztą też taka, ja byłem akurat wtedy jak ten Polak yy, yy, zadzwonił i poprosił, bo został aresztowany i, i poprosił kardynała o spowiedź. No i tak się zastanawiam, wyspowiadasz go? No, przed ją pobity, konieczna była interwencja lekarska, to nie, nie była taka prosta sprawa, że tak powiem. On oczywiście jutro do niego jadę. Ale to przepraszam, to kolejne skojarzenie, no bo tu z, znów nie sposób uciec myślami od, od zamachu na Jana Pawła II, no i później tego słynnego spotkania z Alijakczą i tego przebaczenia. Dzisiaj, znaczy dzisiaj, wczoraj kardynał Krajewski mówił, że jest bardzo... Krótka droga od zachwytu do nienawiści, że jak był w seminarium, to słuchał, słuchali rozprawy sądowej dotyczącej księdza, morderców księdza Popiełuszki. I zastanawiali się, dlaczego tak dobry człowiek, odważny, mówiący prawdę został zabity. No, może człowiek, dlatego? Człowiek, który zgodnie z Ewangelią mówi, zło dobrem zwyciężał. I we wczorajszym kazaniu cały czas to podkreślał kardynał Krajewski, zło dobrem zwycięża. I to może jest taka myśl dla nas, dla każdego, kto słucha y, tej audycji. To czego pana zdanie możemy się w najbliższym czasie y, spodziewać? I właśnie tu się waham, czy zapytać w kościele łódzkim czy w kościele polskim? W kościele polskim zdecydowanie. To tak jak y, nieraz z dziennikarzami w Watykanie się zastanawialiśmy i ocenialiśmy y, różnych hierarchów. Y, wymienialiśmy się opiniami, no to to jest hierarchia jest taki z najwyższej półki, taki kapłan z prawdziwego zdarzenia. Taki kapłan, który no, chciałoby się, jakby wymarzony kapłan, y, żeby, żeby był naszym proboszczem, wikarem y, czy metropolitą. Y, będzie się dużo działo poprzez to, co będzie robił. Najpierw czyny, później słowa i, i to, co będzie mówił. Także jedna z najbardziej fascynujących osób w kościele katolickim. I chcę panu powiedzieć, że jak przed konklawę rozmawiałem z kardynałami yy, i oni mówili, że to jest jeden z kandydatów na papieża, ale ma jedną, jeden minus niestety. To znaczy, że nie zarządzał yy, na przykład diecezją, tak? Bo mówili, że tylko dwa razy był wikariuszem i od razu został ceremoniarzem. Ta uroczystość wczorajsza była... Po 28 latach pracy w Watykanie, a po 38 latach od święceń kapłańskich. I że dykasteria, którą kierował, yy, posługi miłosierdzia, to jednak kilka osób za mało. I, I mówię, no świetny byłby kandydat na papieża. No ale nie, nie kierował yy, diecezją. No to już teraz będzie kierował. Na kardynała. Tak. tak, tak, tak. Bo może z tym papieżem tak, tak, tak. To, to jeszcze chwilę, Nie, tam, jeżeli chodzi to o Mówiono, wie pan, on był w pierwszej dziesiątce kandydatów mhm. na papieża. I, ale to już coś pokazuje. Mhm. No wiadomo, że on był za młody, że niedawno był Polak. I, i, i to też jakby wpływało na, na te rozważania, tak? Ale rozumiem, że arcybiskupstwo łódzkie to już... Wystarczające doświadczenie, tak? Patrząc no to tak, troszeczkę mówimy z uśmiechem, bo nie o to chodzi. W Kościele mhm. nie chodzi o karierę, ko w Kościele i, i to jest całe życie kardyna krajskiego. Chodzi o to, żeby pokazać Boga ludziom i chodzi o drugiego człowieka. Krzysztof Tadej, dziennikarz Telewizji Polskiej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Powtórka programu Gość Polskiego Radia 24 Polskie Radio 24, teraz czas na sport. Dominik Lutostański, dziennikarz przeglądu sportowego. Dzień dobry. Dzień dobry. Przed nami dwa ważne tematy. Zacznijmy w takim razie od naszego wyjątkowego zawodnika Kamil Stoch. Puchar Świata w Planicy, jego ostatni turniej. Ostatni skok, koniec wspaniałej kariery sportowej. No to najpierw może o tym, jak, jak Kamil Stoch pożegnał się ze swoimi fanami, ze swoimi kibicami. Przede wszystkim Kamil Stoch pożegnał się w swoim stylu, czyli z uśmiechem, z radością, z twoją żoną, ukochaną żoną Ewą, która towarzyszyła mu przez całą karierę. Widać było, jak ogromne poruszenie wśród kibiców jest, gdy... Gdy Kamil Stoch oddawał ostatnie skoki, opowiadają wszyscy, którzy tam byli, że mnóstwo łez się wylało. Wylało się przed samymi konkursami, po konkursie, chociaż już na skoczni, raczej więcej uśmiechu, więcej radości. I w stylu Kamila Stocha bym powiedział, że raczej więcej ulgi z tego, że zakończyła się jego, jak to on powiedział, droga krzyżowa w tym sezonie. No ale jednocześnie, jeżeli chodzi o planicę, to można powiedzieć, że przynajmniej w sobotę ratował honor Polaków. No tak, tak, tak. No ale nie oszukujmy się, znając ambicje i podejście Kamila, no to nie są skoki, które on chciałby oddawać, szczególnie, że wierzył, że ten ostatni sezon będzie tym magicznym, szczególnie, że letnie Grand Prix, no, dawało mu taki lekki entuzjazm przed nadchodzącym sezonem. Ten sezon był pięknym pożegnaniem, tak to trzeba nazwać. Wyniki myślę, że przechodzą na inną stronę, natomiast Kamil Stoch żegnał się w każdym miejscu. Widać było jak wiele skoczków, skoków i w ogóle kibiców z różnych krajów. Z jaką czułością i z jakim uśmiechem żegnało Kamila Stocha, no bo nie oszukujmy się, że to był człowiek, Zawsze uśmiechnięty, zawsze szczery i zawsze no, wspierający kibiców i zawodników. Jasno trzeba powiedzieć, że to był gość, który odmieniał skoki na świecie. No to w takim razie jeszcze jedna kwestia, bo gdy żegnał się Adam Małysz, wszyscy drżeli o to, czy będziemy mieli godnego następcę. Myślę, że Kamil Stoch udźwignął cię, ten, ten ciężar i dał sobie radę z tym wyzwaniem, ale im bliżej było do końca kariery samego Kamila Stocha, tym, tym mocniej to samo pytanie powracało. Przypominając sobie to, co działo się na ostatnich igrzyskach, zimowych igrzyskach olimpijskich, no, można by było powiedzieć, że odetchnęliśmy z ulgą. Rozumiem, że... Do, Chodzi do o tego, następcę, tak, Toma tak. Kacper jakby, ma być następcą. No, byłaby to piękna historia, ale nie oszukujmy się wtedy, kiedy następ następowała ta zmiana e, warty w polskich skokach, czyli... Wygrywał Kamil Stocha, Adam Małysz zajmował miejsce na podium. No, była to piękna historia i myślę, że wszyscy wierzyli, że coś takiego się może wydarzyć, no, ale wiadomo, że po upadku Kacpra Tomasiaka było to nierealne i, i trudno było o tym w jakimkolwiek sobie sposób wyobrażać. Natomiast no, patrzymy na Kacpra Tomasiaka jako nasze, na, następcę Kamila Stocha, ale też jest z wielu innych młodych zawodników, o których trzeba jasno powiedzieć, że mają szansę. Myślę, że teraz trudny czas przed Adamem Małyszem w ogóle w polskich skokach narciarskich, bo trzeba podsumować to wszystko, co się wydarzyło. Wiadomo, że Puchar Świata się dopiero dzisiaj zakończył, ale um, widzę w wypowiedziach Adama Małysza, prezesa Polskiego Związku Narciarskiego, um, z jednej strony dużo um, Duży margines taki dający możliwość rozwoju dalej trenerowi reprezentacji, czyli trenerowi Maciusiakowi. Natomiast widzę też pewne zawahania w kontekście wyników polskich skoków, więc mamy naprawdę ciekawy moment, trudny może moment dla samego prezesa, bo igrzyska były naprawdę dobre dla Polaków, natomiast wyniki w Pucharze Świata no nie napawają entuzjazmem, nie, nie powodują, że zakochujemy się w skoczkach, więc jesteśmy ciekawi, jak to wszystko będzie się rozwijało. Teraz naprawdę no, ciekawy moment ciekawy moment przed nami. Natomiast jeżeli chodzi o Kamila Stocha, czy udźwignął, myślę, że on napisał swoją historię, o czym bardzo często powtarzał, w kontekście oczywiście bycia następcem, następcą Adama Małysza. Symboliczny jest ten liczba wygranych Pucharów Świata, 39-39 lat, a sukcesy, które osiągnął Kamil, to jest naprawdę coś niesamowitego I, i myślę, że będzie brakowało zawodnika z taką aurą, którą otaczał, roztaczał wokół siebie Kamil w całym cyklu Pucharu Świata. No to na razie studzimy emocje, jeżeli chodzi o następców, ale nie zmienia to faktu, że z nadzieją patrzymy na tego, kto być może przejmie skutecznie, przejmie to pałeczko od Kamila Stochana, a jeżeli chodzi o naszego głównego bohatera, no to rzeczywiście chyba dziś wyjątkowo należy o nim pamiętać i przypomnieć sobie, Ile to radości, jeżeli chodzi o skoki narciarskie Nam dostarczył Na przestrzeni ostatnich lat to Jeżeli Pan pozwoli, chciałbym teraz Przeskoczyć, jeżeli chodzi o dyscypliny Bo skoki narciarskie Za nami, natomiast przed nami we wtorek Bardzo ważny mecz Czyli druga część naszych baraży Przed mistrzostwami świata w piłce nożnej Tym razem naszym przeciwnikiem Będą Szwedzi Patrząc na przykład na to, co pisze Holenderska prasa No to tam właściwie wszyscy są zgodni co do tego, że ten, ten mecz raczej powinni wygrać Szwedzi i że jest to nie najlepsza informacja dla, dla Holandii, która jest już w grupie, ma zagwarantowanym przecież miejsce w grupie, bo Szwecja może być bardzo trudnym przeciwnikiem. Natomiast patrząc na to, co działo się ze Szwedami na przestrzeni ostatniego czasu, to jest to bardzo dziwna sytuacja, bo jeżeli chodzi o grupę, to Kompletna, absolutna klęska, właściwie blamasz, jeżeli chodzi o, o, o ich występy. To, że grają w barażach, zawdzięczają Lidze Narodów, czyli niesamowity zbieg okoliczności, czy też niesamowity łód szczęścia. Natomiast ten mecz z Ukrainą, no on chyba mógł wzbudzić spore, spore obawy u polskich kibiców. No tak, przede wszystkim dyspozycja ich najgroźniejszego napastnika, czyli Wiktora Giocheresza, który no, jest znany z tego, że jak ma swój dzień, to potrafi strzelać e, jak na zawołanie. E, w, na łamach e, przeglądu sportowego będzie rozmowa z Henrikiem Larssonem, innym wybitnym e, napastnikiem reprezentacji Szwecji i no, on mocno komplementował e, Giocheresza i mówił, że będzie przeglądał się z ciekawością pojedynkowi Lewandowski Właśnie Natomiast y, trzeba przyznać, że no, Szwe Szwecja zawsze nam nie leżała na wyjeździe. Mecze w Sztokholmie to zawsze było trudny, trudny me trudne spotkanie. Y, trzeba o tym pamiętać, że ostatni raz u Szwedów wygraliśmy y, niemalże 100 lat temu, czyli 1922 i 1930 to są lata, kiedy ostatni raz wygrywaliśmy. Szwedzi. Na wyjazdach, czy na dużych turniejach, tak jak mówiłem, nie leżą nam za bardzo, bo pamiętamy Euro 2000, w 2021 roku rozgrywane w Petersburgu. Tam przegraliśmy 2-3. Żeby było ciekawie, to był jeden z lepszych meczów Roberta Lewandowskiego indywidualnie. Oczywiście my z tyłu głowy mamy ten mecz z, z Chorzowa i wygrana 2-0. Mam wrażenie, że Stadiony, na których odbywały się te ostatnie spotkania, czyli Sztokholm, i Solna, i Chorzów, to są takie dwa magiczne miejsca dla, dla reprezentacji i Polski i Szwecji. Więc tym bardziej no, ten mecz wyjazdowy będzie naprawdę trudnym spotkaniem, i no, nie oszukujmy się, to raczej Szwedcy piłkarze są w gronie faworytów stawiani niż Polacy, co nie zmienia faktu, że. No indywidualności i większe nazwiska, no, śmiało można powiedzieć, że to w reprezentacji Polski mamy, więc no, jestem ciekawy sam tego spotkania, ale no, historia jednak pokazuje, że to szwedz szwedz szwedzcy piłkarze są faworytami. Dlaczego tak się dzieje? No bo skoro przynajmniej na papierze, no bo rozumiem, że o takich kategoriach mówimy, ta większa siła jest po naszej stronie, to cóż takiego jest w reprezentacji Szwecji? Tym bardziej, że przypomnę, jeżeli chodzi o, o rozgrywki w grupie, no to Szwedzi ponieśli kompromitującą klęskę. Trzeba też spojrzeć na nasz ostatni mecz i no, jeżeli... Myślę, że sytuacja Szwecji i Polski jest dosyć podobna. My też nie mieliśmy najlepszych eliminacji. Szwedzi, wiadomo, mieli je, je jeszcze no myślę, że na podobnym poziomie. Oni też od siebie o wiele więcej oczekują. Wiemy, że to jest naród z no, znakomitymi piłkarzami w historii, przecież Fredrik Ljönberg czy wspomniany Harry Klarsson. To byli zawodnicy na, duży, na, na kolosalnym poziomie. My swego czasu patrzyliśmy na nich z zazdrością. Zazdrościliśmy taki ta historia się zmieniła, piłka nożna się zmieniła, ale no Szwecja jako zespół wygląda naprawdę dobrze, kompaktowo. No i przede wszystkim myślę, że tym dużym atutem jest stadion właśnie w Sztokholmie, który, no ta atmosfera, która tam jest na solne, jest niesamowita i miałem okazję tam być i, i akustyka, która się niesie na tym stadionie, to jest, taka, to jest trochę taki stadion, trochę hala bo można stadion jest zamykany podobnie jak u nas, tylko u nas jest dużo przestrzeni, natomiast tam w Szwecji ten stadion jest taki kompaktowy, bym bardziej powiedział. I to naprawdę niesie piłkarze i to widać. I myślę, że takim dużym, dużym plusem, dużym, dużym bodźcem dla reprezentacji Szwecji właśnie, właśnie będzie rozgrywanie meczu u siebie. To w takim razie jeszcze jedna kwestia, to zanim mecz ze Szwedami, to rzeczywiście może warto powrócić do tego spotkania, które jest już za nami, czyli spotkania z Albanią. Jakie wnioski możemy wyciągnąć po tym spotkaniu, jeżeli chodzi o naszych reprezentantów? No bo teoretycznie zaczęło się źle, potem weszliśmy na, na prostą, czyli pokazaliśmy, że, że gramy do końca. Dwie Przepiękne bramki, no, chyba całkiem udany debiut tego najmłodszego w tej chwili w kadrze zawodnika, który wywołuje bardzo silne emocje i bardzo silne nadzieje, jeżeli chodzi o przyszłość polskiej reprezentacji. To pozytywy, a, a poza tym? Trochę z jednej strony możemy się cieszyć, że takie wpadki jak Jankowi Bednarkowi przytrafiły się z Albanią, bo to jest coś, co na pewno. Cieszy, że zdarzyło się to z gorszym rywalem. Myślę, że Szwedzi, jak będą mieli takie sytuacje, na pewno będą je wykorzystywać, więc tutaj jasno trzeba powiedzieć, że może i dobrze, że to się stało właśnie w meczu z Albanią i byliśmy w stanie odrobić no, takie błędy. Natomiast jeżeli chodzi o, o tych indywidualnych, no, to pokazuje, że my naprawdę mamy silną reprezentację I kiedyś pamiętam głosy kibiców, że mówi, że. Robert Lewandowski nie jest w stanie nic zrobić sam, czy Piotr Zieliński nie jest w stanie nic zrobić sam. Teraz oni wyrosli już, Robert Lewandowski od dłuższego czasu, natomiast, natomiast Piotr Zieliński no, wyrasta już od dłuższego czasu na lidera reprezentacji Polski. I cieszę to, bo, bo to on przez chwilę przecież był kapitanem po Robercie. Nie wiadomo jak długo napastnik Barcelony będzie jeszcze grał w naszej kadrze, więc. Cieszę, że jest taka zmiana pokoleniowa, choć mimo wszystko panowie nie są jakoś dużo od siebie, nie różnią się jakoś dużo wiekiem. Natomiast jeżeli chodzi o, o ten mecz z Albanią, dobrze, że to się wydarzyło w tym pierwszym półfinale, że dostaliśmy taki tak zwany gong, który pozwolił nam się podnieść i stanęliśmy dalej do walki. Myślę, że na pewno zawodnicy będą bardziej uważni w tym spotkaniu i ze Szwedami i takie wnioski, które można wyciągnąć, no to na pewno Oskar Piotuszewski, który wszedł i zrobił to, co miał zrobić I, i cieszę, że mamy takich bezkompromisowych zawodników, którzy nie boją się wchodzić w dribbling, więc no tutaj naprawdę jestem ciekawy tego spotkania, bo dużo mówi się o tym, że może być nawet 0-0 pojawiają się takie możliwości i kwestia gry nerwów w rzutach karnych. Kamil Grabara też potrafi je bronić, więc no jestem ciekawy, jak to się wszystko zakończy. Jeżeli chodzi o wyrokowanie, naprawdę trudno powiedzieć tu, czy, szwedz, czy szwedzcy piłkarze, czy pole, polscy piłkarze wygrają tą grę nerw. To jeszcze jedna kwestia, bo no, pojawiły się takie komentarze po tym spotkaniu, No bo z jednej strony oczywiście kapitalnie, że Robert Lewandowski strzelił bardzo ładną bramkę. Kapitalnie, że Zieliński strzelił jeszcze ładniejszą bramkę. Natomiast pojawiają się pytanie, gdzie są pozostali polscy napastnicy? O, to jest dobre pytanie, ale myślę, że napastnik formę napastników nie trzeba tak drżeć. Myślę, że gra z jednym napastnikiem w wykonaniu Jana Urbana jest optymalna i dużo, dużo w grze reprezentacji Jana Urbana chodzi o grę z skrzydłami, więc tutaj głównym motorem napędowym są przede wszystkim skrzydłowi, którzy napędzają tą reprezentację i to nimi mamy grać. Plus środek pola, który będzie bardzo ważny i to też w sumie na tym powinna się toczyć dyskusja, kto powinien w środku pola zagrać, czy Sebastian Szymański, czy powinniśmy postawić na bardziej defensywną opcję, czyli Bartosza Slisza. No, bo jednak to Szwedzi będą chcieli napędzać swoje akcje. Plus, no nie oszukujmy się, na przykład, jeżeli chodzi o, o wykorzystanie atutów naszej reprezentacji, no to właśnie fakt, że pewnie będziemy bardziej zamknięci na własnej połowie i będziemy właśnie wychodzić z tej kontry, wykorzystując szybkich skrzydłowych, no to tutaj. Ta gra z napastnikami czy strzelanie napastników, wystarczy, że Robert Lewandowski będzie w odpowiednim, mie odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie i taki jeden gol, który potrafił nieraz stworzyć sobie czy w Barcelonie, czy w reprezentacji Polski, bez problemu może nam zapewnić sukces. Ale przepraszam, o ja, ja nie podważam umiejętności, czy też tego, w jakiej formie jest Robert Lewandowski, natomiast myślę sobie, że jednak jakiś tak zwany plan B, to, to byłoby coś, co sprawiłoby, że moglibyśmy spać spokojniej. A mam takie wrażenie, że Robert, Robert Lewandowski albo, no właśnie, albo nic. Nie, no jest, jest Piotr Dzieliński, o którym mówiłem, że on, on wnosi tą jakość taką naprawdę na international level, jak to mówił Leo hacker ale jest Oskar Pietuszewski i tutaj, jeżeli chodzi o indywidualności, naprawdę nie mamy się czego martwić. Właśnie bardziej, bardziej takim powodem do niepokojów dla kibiców powinna być właśnie postawa całej drużyny i tego, z jaką łatwością na przykład Albańczycy potrafili przedostać się z kontry pod naszą bramkę. Myślę, że tu jest więcej problemów i tu, myślę, że tu Jan Urban ma e, dużo znaków zapytania, e, czy, czy właśnie wstawiać na bardziej defensywny środek pomocy, czy kogo postawić na, na skrzydłach czy na wahadłach, bo m, jeżeli chodzi o przód, to w tym momencie naprawdę mamy m, zawodników indywidualnych, którzy wnoszą dużo jakości, właśnie Piotr Zieliński, e, czy Oskar Pietuszewski. Sam jestem ciekawy, czy... Młody zawodnik z Białego Stoku zagra w Sztokholmie już od pierwszej minuty, no bo jednak widzieliśmy, że z Albańczykami, kiedy było potrzeba, no to była trwoga do Pietuszewskiego, więc tym bardziej y, jestem ciekawy, czy Jan Urban y, stwierdził, że młody wykorzystał tę szansę, jak często o nim powtarzał i nazywał y, zawodnika z FC Porto. Pan Dominik Ludostański, dziennikarz przeglądu sportowego. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24. A już teraz gościem Polskiego Radia 24 jest pan Kazimierz Krupa, publicysta ekonomiczny, kancelaria Drawbridge. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Będziemy rozmawiać o tym, co dzieje się wokół Iranu, co dzieje się w Cieśninie y, Ormus y, i oczywiście o tym, jakie konsekwencje to wszystko ma dla takich gospodarek jak, jak Polska. Y, ale chciałbym zacząć od pytania, y, co się wydarzy ważnego y, we wtorek, albo inaczej? Y, czy to, co się wydarzy we wtorek, zostanie zauważone przez polskich kierowców? Może tak? Na no pewnością zostanie zauważone, to jest to jednak te złoty 20, jak to się szacuje na licze, więc z pewnością kierowcy będą zadowoleni, ale o celowości tego przedsięwzięcia to myślę, że jeszcze porozmawiamy. A ma pan wątpliwości, że taki ruch powinien zostać podjęty? Nie mam wątpliwości, że nie powinien zostać mhm. podjęty. Dlaczego? No, no bo to jest tak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 prezydenta Trumpa w sprawie tego memorandum z wstrzymania ataków na Iran i, i, i tego terminu ultimatum. Ktoś dokonał bardzo za...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 Rok temu, jak, no, troszkę więcej niż rok temu, jak Trump doszedł do władzy, ropa była po 80 kilka dolarów. Później ona spadła w okolicy 70, to jest nawet, nawet powyżej, poniżej 70, i teraz wzrosła, no powiedzmy, że więcej niż, niż te 80, czyli początek, początek Trumpa. Ale no, podlega wahaniom właśnie od nastroju, w jakim się Trump obudzi i co, i, i, i, i co powie. Więc.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 No konsekwencje może być takie, żeby po prostu przestaną sprzedawać benzynę, bo nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie realizował straty zamierzonej, prawda? Że jeżeli nie będzie mógł kupić surowca po takiej cenie, czy surowca no, oleju, czy, czy, czy benzyny po takiej cenie, która zapewni mu jeszcze jakąś tam marżę, no żeby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 No tak jak dlatego mówię, wyznaczenie ceny maksymalnej to jest proszenie się o kłopoty. Poza tym no, mamy turystykę paliwową, ona jest tam mniejsza, większa, no ale jeżeli będzie ta różnica się utrzymywała, to no, co pan zrobi z Niemcami, którzy sobie przejadą przez granicę, a daleko nie mają i będą tankowali tutaj. No, to, to znowu będą jakieś. Yy, yy, Trójki rewolucyjne, patrole rewolucyjne, które będą wyganiały ze stacji benzynowych samochody y, o obcych numerach. No, tak jak mówię, no, to jest y, o, wypuszczanie dżina. Y, mam nadzieję, że nic z tego tak, w takim drastycznym stopniu nie zajdzie, ale jest to proszenie się o kłopot. To w jaki sposób można wpływać na ceny paliw? No bo z jednej strony oczywiście no, rynek jest jaki jest i on powinien decydować o cenach paliw, ale doskonale wiemy, że tak nie jest, bo mamy całą długą listę różnego rodzaju podatków i opłat, które są w cenie benzyny, którą kupujemy na stacji benzynowej. Jej cena z kolei ma bardzo konkretne przełożenie na, na formę gospodarki, na cenę produktów, na to ile kosztuje transport tych produktów i tak dalej, i tak dalej. Są inne sposoby, żeby jakoś z takimi, jakoś z takimi skokami yy, cen walczyć, czy nie? Znaczy, no, ty, ty, ty, ty kto bogatemu zabroni mieć dwa garnitury, tak? Jeżeli mm. byłoby polskie państwo stać na... Żeby obniżyć te akcyzy, znaczy są pewne takie no, zawarte w porozumieniach z Unią Europejską, że nie możemy sobie robić tak dowolnie czego chcemy, no bo będziemy naruszali zasady konkurencyjności. Ale no, można zrezygnować z pewnej, czy to akcyzy, czy opłat akcyzowych, czy, czy, czy właśnie z VAT-u, tak, tak jak teraz. No ale trzeba mieć też świadomość, że polski budżet nie jest zrównoważony, najdelikatniej mówiąc, i nie ma się zbyt dobrze... W związku z tym odejmowanie tych przychodów, które są przecież zaplanowane w tym budżecie, no będzie miało gdzieś konsekwencje. Yy, wydatki są u nas. Jem. Ja mam wrażenie, że u nas się realizuje taką najbardziej prymitywną formę y, wspierania. Ja to, to porównuję do złych rodziców. Rodzice, którzy nie chcą się zajmować dzie dziećmi, to mówią, masz tutaj pięć dych, idź sobie na, do kina, na kole, na, na frytki, nie wiem, miast poświęcić temu dziecku uwagę. I państwo też mówi, a nie realizujemy, nie będziemy realizowali y, naszych zadań, tak przynajmniej nie do końca, ale masz tu 50, 500, 800 plus, a tu masz w cenie benzyny, czyli taki, taka pomoc fiskalna tylko i wyłącznie miast troski, a wtedy jeśli by były te zadania państwa dobrze realizowane, to myślę, że obywatele byli gotowi zapłacić te, te podatki, a co jeśli konkretnie chodzi o cenę benzyny, to no to, przepraszam, nic nie robić. Jest to zjawisko rzeczywiście przejściowe, jeżeli będzie zagrażać na razie krótkie, bardzo krótkie i nie wiemy kiedy się skończy, ale wydaje się, że się skończy stosunkowo, stosunkowo szybko, więc jeżeli jest obawa o kondycję branż logistycznych i transportowych, to uruchomić jakąś pomoc dla tych firm, które by kompensowały. Natomiast na cenę detaliczną taką na stacji, to ja bym się naprawdę nie wyrywał z działania. No to w takim razie jeszcze jedna kwestia. Nie wiemy za bardzo, w jaką stronę będzie się rozwijać sytuacja wokół Iranu. Widzimy, że no chyba te Pierwotne założenia poczynione przez Amerykanów i Izrael, one się nie sprawdzają. Iran w żaden sposób nie chce iść na, na takie ustępstwa, na jakich wymagają czy też oczekują Amerykanie. Nie widać, żeby na razie gdzieś widać było jakiś przełom, czy też taką wyraźną chęć porozumienia. Co jeśli ten konflikt będzie się przeciągał przez kolejne, dni, kolejne tygodnie, jeżeli być może, bo taki stan już też nie jest wykluczony, do tego konfliktu zaczną się mniej lub bardziej, ale włączać kolejne państwa, czy też kolejne polityczne podmioty, tak jak na przykład Hutu w Jemenie. Ten scenariusz jest moim zdaniem mało prawdopodobny na szczęście, ale jeżeli by się rzeczywiście ziścił, no to wtedy będziemy mieli kłopot. Wtedy będziemy mieli kłopot, bo no to no po prostu będzie miało wpływ, jeżeli cena ropy się utrzyma. Oczywiście myślę, że opanując, opanuje się te wszystkie ruchy spekulacyjne, czy będą one miały y, mniejsze znaczenie, ale jeżeli rzeczywiście cena ropy utrzyma się, nie na tym poziomie, jaki jest, ale jeżeli wzrośnie jeszcze powiedzmy do 120 czy 140 dolarów, to by był kłopot, bo to by zwyczajnie miało wpływ na, no, na, na, na koniunkturę na całym świecie, najkrócej mówiąc, bo paliwo czy, czy benzyna, ropa i gaz, no... Elastyczność popytowa, czyli możliwość ograniczenia popytu jest stosunkowo nieduża, czyli nie można mniej zużywać i już w związku z tym nie będzie to miało wpływu. Żeby wypełniać te funkcje współczesnej gospodarki, współczesnych państw, to zużycie tych nośników energii jest na, no prawie, prawie stałe, na stałym poziomie, więc jeżeli by to wzrosło, tak istotnie te kilkadziesiąt procent, no to w oczywisty sposób miałoby to wpływ na, na procesy gospodarcze, uruchomiłoby procesy inflacyjne i spowodowałoby spadek tempa wzrostu gospodarczego, no, nawet pewnie tam o, no, pewnie nie w procentach, ale w dziesiątych procentach z pewnością tak. To wszystko zależy tylko od okresu, ile to będzie, to zamieszanie będzie trwało. To, to jeszcze jedna kwestia, bo oczywiście z uwagą patrzymy na to, co dzieje się w Ciesinie Ormus, na to, czy te tankowce mogą przepływać, czy też nie, ale jednocześnie sam pan wspominał o tym, że ten szlak transportowy to jest no, być może około kilkunastu, być może dwudziestu procent ropy, która jest zużywana na świecie, a przecież oprócz krajów Bliskiego Wschodu mamy również inne zakątki świata, które są zasobne w ropę naftową, Dlaczego, ja wiem, że to być może bardzo naiwnie zabrzmi, no, dlaczego tych, tych strat, czy też tych niedoborów nie można uzupełnić w innym regionie świata? E, to właśnie, nie, pan, no, trochę się ty tych czynników zebrało, bo tak, no, Rosja oczywiście nie jest jakimś, w tym momencie, nie jest jakimś istotnym graczem na rynku światowym, ale jakiś czas temu została wyłączona z tego rynku światowego. To jest jednak było kilka procent, teraz ciśnie na Ormus, więc to tych miejsc, w których można, oczywiście mo mogą Amerykanie zwiększyć z tych swoich złóż łupkowych, bo no Wenezuel Wenezuela ze swoimi ogromnymi zasobami wraca do gry y po tym przewrocie, który się tam. Y dokonał tej inwazji y, amerykańskiej. Wraca do gry, ale to też nie, nie nastąpi tak bardzo szybko, ponieważ te instalacje y, no, były w bardzo złym stanie technicznym. Y, y, przez lata eksploatacji nikt w nie, nie inwestował i one, te możliwości wydobywcze y, nie były takie duże. Teraz są odnawiane, teraz są budowane y, nowe moce, więc to nie jest tak, że to można zrekompensować w całości. No, w momencie, kiedy te dwa y, ośrodki, czyli tam właśnie z nadciśnieniem Ormus, wyżej i, i, i, i cała Rosja zostały jakby w, tu istotnie, a Rosja też no też nie w całości oczywiście, bo przecież Chińczycy czy, czy Hindusi biorą tę, tę Europę od Rosji i to po dobrych, po dobrych cenach. Więc nie, nie, nie bardzo jest tym. Czym zastąpić tak w zupełności. To się będzie działo, z każdym tygodniem będzie pewnie nieco lepiej i będzie zastępowane, ale na pewno w całości się to nie uda. No to w takim razie jeszcze jedno pytanie. Czy rzeczywiście jest tak, no, trochę idąc tropem tego, o czym pan mówił, że cenami na, na rynkach nie tylko ropy, ale zapewne też jeżeli chodzi o inne surowce, tak naprawdę nie rządzi podaż popyta spekulanci? Znaczy są bardzo istotnym. Głównie rządzi podaż popyt, natomiast spekulanci włączają się w takich momentach gorących, no bo jak ruchy są o 10 dolarów na baryłce w ciągu jednego dnia, no to to jest wymarzone środowisko dla, dla spekulacji i takich też no, dla insidingu, no czyli że ktoś, ktoś wie nieco więcej no to może przy tym zarobić. Do tego dochodzi jeszcze apetyt na zysk koncernów naftowych. Czyli to, o czym pan mówił, że jak się coś dzieje, to ceny bardzo szybko rosną, a później bardzo opornie spadają. Mieliśmy do czynienia u nas w taki bardzo klasyczny sposób, jako że na skutek decyzji poprzedniego rządu no, mamy praktycznie monopol na, na, na rynku, czy bardzo zmonopolizowany e, rynek paliw i ten Orlen po połączeniu z Lotosem i to, to całe zamieszanie. Mieliśmy taką sytuację, że e, marża paliwowa Orlen później pochalił się takimi zyskami, z naszych kieszeni, trenując nasze kieszenie. Marża była pięciokrotnie wyższa niż normalnie. No i jakby nikt tego nie zauważał, płaciliśmy, ceny ropy spadły, natomiast ceny na stacjach benzynowych nie spadły. My pracowaliśmy na wysokie zyski Orlenu i tym się chwalił prezes Bajtek, a, a marża na barży była 32 dolary, to aż zwyczajnie jest 8. 7, czyli była znacznie wyższa niż, yy, niż normalnie. No, niestety t, tak jest no, tak jest w grze rynkowej, a jeżeli jest na to pozwolenie, a w nasza struktura rynku, właśnie to zmonopolizowanie przez Orlen yy, wyjątkowo temu sprzyja. Jaki udział, jeżeli chodzi o polski budżet, mają wszystkie podatki, akcyzy ściągane, chociażby właśnie z paliw? A ten, bo tego, tego nie wiem, nie, nie liczyłem, tego mm. nie, nie, nie sprawdziłem, tego przepraszam przed audycją, ale jest to istotny, istotny wpływ. No, i te wszystkie akcyzy właśnie od, od paliw, od alkoholu, od papierosów, no one są, siłą rzeczy zawsze są ważącą częścią budżetu. O tym wie Pana, w sytuacji naszego budżetu, który jest tak głęboko niezrównoważony, no każdy, już nie powiem miliard, ale każde 100 milionów jest istotną rzeczą, a kosztów tego przedsięwzięcia, no nie sposób teraz oszacować, że to jest tam około pewnie, nie wiem, miliarda miesięcznie, ale jak, jak długo to się będzie utrzymywało, tego nie wiemy. To w takim razie jeszcze jedna kwestia. Do kiedy możemy, no, ujmę to tak, spać spokojnie, to znaczy do kiedy rzeczywiście ten, ten trwający konflikt nie będzie w jakiś dramatyczny sposób nam zagrażać, bo myślę o jeszcze jednej kwestii, to znaczy myślę o zbliżających się wakacjach, myślę o tym, że to zapotrzebowanie na benzynę zapewne już w maju, tym bardziej w czerwcu, w lipcu będzie zdecydowanie wyższe i myślę o jeszcze jednej kwestii, to znaczy o tych, jeżeli chodzi o Polskę, o tych setkach tysięcy, więc być może nawet milionach y, turystów, którzy czekają na, na loty lotnicze. No tak, tak. To może mieć, to może mieć istotny wpływ. Już podobno y, pojawiają się z tym y, kłopoty i, i, i, są, i są podwyżki. No nie potrafię odpowiedzieć na to, na pana pytanie, na tak postawione pytanie, jako że no, naprawdę y, słyszy pan, no, Jedna i druga strona odtrąbiają sukces. Mało tego Iran z poczuciu takiej pewności siebie. Chce jeszcze sprywatyzować sobie przejąć cieśninę Ormus i wprowadzić tam opłaty od każdego tankowca i ma nadzieję na zarabiać kilkaset milionów dolarów każdego miesiąca za przepuszczanie tak pod miliard jeśli chodzi o tankowce i, i, i gazowce miesięcznie. No Stany Zjednoczone i w ogóle cała społeczność międzynarodowa mówi, że nie ma o tym mowy, że to jest no sprzeczne z prawem międzynarodowym, ze wszystkimi konwencjami, co prawda ani zgodnie, ani Iran, ani Stany Zjednoczone nie przystąpiły do tej konwencji, nie podpisały jej, no ale jest to prawo międzynarodowe, które jednoznacznie mówi, że są to wody międzynarodowe i nie można tam pobierać opłat. Więc mamy za, mało, za dużo zmiennych, które zupełnie nie wiemy, jak się, jak się rozwiną. Ja wiem, że to, że się, nie wiem, Jemen dołącza, czy Turcji się dołączają, to ma chyba, moim zdaniem, tylko znaczenie symboliczne. Oczywiście oni też mają swoją cieślinę i też już tam przecież wielokrotnie robili napady na, na tankowce i na, i na generalnie na statki pod różnymi banderami, więc tu będą koszty takiej ochrony no, przed działaniami Tutsi na no, z Iranem, no, mam nadzieję, że dojdzie do jakiegoś porozumienia. Wszystko zależy od tego jak długo to zamieszanie będzie trwało. Ono zdaje się nie ma mm, środowiska, przestrzeni do rozszerzania się do takiego umiędzynarodowienia bardzo poważnego. Poza tym, że to nigdy no, nie jest przyjemne jak rakieta z mm, Kolejnego kierunku leci na Izrael, ale Izrael sobie zapewne z tym, z tym poradzi. Natomiast no, nie wiemy, jak to długo będzie, będzie trwało, jak to jest mhm. i czym to się skończy i kiedy. No to w takim razie tymi znakami zapytania niestety musimy zakończyć naszą rozmowę. Pan Kazimierz Krupa, publicysta ekonomiczny, Kancelaria Drobrich. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję pięknie. Miłego dnia życzę. Powtórka programu. Polskim Radiu 24.